Groziło niebezpieczeństwo, że opinia polska, zachowująca się odpornie wobec polityki państw centralnych, zarażona deklaracjami rządu rosyjskiego, nie wytrzyma zajętej postawy, uzna utworzone przez Niemcy królestwo za swoje państwo, poprze rekrutację, co wywoła przewrót w stosunku opinii publicznej w Rosji do Polaków i do wojny. I da w rezultacie osobny pokój między Rosją a Niemcami. W drugim wypadku ryzykowało się, że nadwrażliwa na punkcie swej godności narodowej opinia rosyjska uzna, że Polacy i państwa zachodnie robią zamach na prawa Rosji i jej godność, że w obronie praw i honoru Rosji połączy się z rządem i że znów wynikiem tego będzie pokój rosyjsko-niemiecki. Nie mogąc wybrać żadnej z tych dwóch wyraźnych dróg, z których każda prowadziła do klęski sprzymierzonych i do naszej zguby, trzeba było pójść po linii pośredniej, mniej wyraźnej, mniej zdecydowanej. Zrobić wszystko, ażeby sprawa polska Zajęła należyte miejsce w polityce państw zachodnich, osiągnąć wystąpienia ich rządów, świadczące o tym, że postanowiły ją wziąć w swoje ręce, ale w formie nie przeciągać struny, żeby nie wywołać reakcji w Rosji. Po tej trudnej, prowadzącej nad przepaściami ścieżce udało się pójść dość pomyślnie z jednej strony nastąpiły względnie korzystne dla Polski oświadczenia rządów państw zachodnich, z drugiej deklaracje polskie w Petersburgu zrobione zostały w atmosferze solidarności z opinią rosyjską, coraz bardziej wrogo występującą przeciw rządowi Stürmera. Ustanowienie państwa polskiego i groźba pobrania polskiego rekruta przez Niemcy wywołały najsilniejsze poruszenie we Francji, które znalazło swój wyraz zarówno w prasie, jak w zachowaniu się kół parlamentarnych. Pomimo faktu, że akt 5 listopada poprzedziła jazda delegacji polskiej do Berlina i Wiednia, nikt nie czynił Polaków współuczestnikami aktu nie dał się słyszeć ani jeden wyrzut w naszym kierunku. Prasa jednogłośnie zamanifestowała swe sympatie dla Polski. W owej to chwili rozległ się w prasie francuskiej głos, który miał w rozwoju sprawy polskiej przełomowe znaczenie. Dziennik francuski Le Temps przyniósł szereg artykułów, których autorem był jego długoletni kierownik polityczny André Tardieu. Późniejszy wysoki komisarz Francji w Stanach Zjednoczonych I jeden z pięciu delegatów francuskich na konferencję pokojową Zetknąwszy się na krótko przedtem Z tym pierwszorzędnym znawcą położenia międzynarodowego Napotkałem na umysł otwarty Bez uprzedzeń Łatwo wprowadzający nowe momenty w całokształt swych pojęć o sytuacji na człowieka, który od dawna już śledził z daleka rozwój kwestii polskiej. Jego artykuły, zarówno ze względu na ich treść, jak i na autorytet pisarza, były aktem politycznym wielkiej doniosłości. Postawiły one sprawę polską na zachodzie jako wielką sprawę europejską. Izwolski wówczas telegrafował do Petersburga, że jest bezsilny, że o dalszym narzuceniu milczenia prasie francuskiej w kwestii polskiej nie ma już mowy. W Komisji Spraw Zagranicznych Izby Deputowanych sprawa polska zajęła na pewien czas pierwsze miejsce, stała się przedmiotem wyczerpującej dyskusji. Przewodniczącym komisji był Lege, późniejszy minister marynarki w gabinecie Clemenceau. Najpierwszy bodaj z polityków francuskich starszego pokolenia, w którym znaleźliśmy człowieka żywo interesującego się sprawą polską i uznającego jej wielkie znaczenie. Należy stwierdzić, że zasługa zainteresowania sprawą polską i zapoznania z nią kół parlamentarnych we Francji – należała przede wszystkim do dwóch ludzi, którzy nam okazali wielką przyjaźń i pomoc na gruncie francuskim w zrozumieniu wspólnoty interesów polskiej i Francji. Byli to Etienne Fornal i Henri Moisset. Obaj znali nasz kraj, obaj byli w Polsce na kilka lat przed wojną w celu studiów politycznych, obaj zwracali już dawniej uwagę opinii francuskiej na Polskę w przeczuciu roli, jaka kwestii polskiej miała przypaść. syn był autorem najpoważniejszego w obcych piśmiennictwach studium o stosunkach w zaborze pruskim. Komisja Spraw Zagranicznych zanotowała porządek dzienny, kładący nacisk na międzynarodowe znaczenie sprawy polskiej. Na konieczność zjednoczenia Polski, której podział akt 5 listopada utrwalał na niebezpieczeństwo organizacji niemieckiej Europy Środkowej, której nowe królestwo miało być składnikiem. Wysłała ona delegację do prezesa Rady Ministrów Brianda w celu pobudzenia rządu do szybkiego działania. W chwili, gdy telegramy przyniosły słynny komunikat urzędowy rosyjski, będący odpowiedzią na akt 5 listopada, Askit znajdował się w Paryżu na konferencji z Briandem. Obaj premierzy wysłali natychmiast 16 listopada do Stürmera depeszę, która między innymi zawierała ustęp Cieszymy się szczerze ze szlachetnej inicjatywy powziętej przez rząd jego cesarskiej mości, monarchy rosyjskiego, na rzecz ludu, z którym nas łączą stare sympatie i którego odnowiona jedność stanowić będzie pierwszorzędny składnik przyszłej równowagi europejskiej. Te kilka momentów dotyczących tej depeszy zasługuje na uwagę. Była ona reakcją nie na akt 5 listopada, jeno na komunikat urzędowy rosyjski ogłoszony w przeddzień konferencji 15 tego miesiąca. Ułożenie tej depeszy przedstawiało ogromne trudności dla premierów. Tekst jej, jak nas poinformowano, został ustalony po zniszczeniu całego mnóstwa brulionów. Depesza zaczyna się od wzmianki, że premierzy zapoznali się z komunikatem z prasy. Stwierdza tedy, że został ogłoszony bez porozumienia z nimi. Formalnie dla zachowania pozorów solidaryzuje się ona ze stanowiskiem Rosji, ale mówi o Polsce, jako o pierwszorzędnym składniku przyszłej równowagi europejskiej. Przyznaje jej tedy rolę, którą może odgrywać tylko niezawisłe państwo. Autorom Depeszy tak zależało na natychmiastowym zneutralizowaniu wrażenia, jakie musiał wywrzeć komunikat rządu Stürmera o zapewnieniu Polsce swobodnego rozwoju narodowego, kulturalnego i gospodarczego w jedności państwowej z Rosją iż wysłali ją na zajutrz po ogłoszeniu komunikatu, nie czekając na przyłączenie się do niej Włoch. Włoski premier Boselli wysłał na zajutrz depeszę do Stürmera, którą przyłączył się do odezwy dwóch swoich kolegów. Po raz pierwszy. W bardzo łagodnej, co prawda formie, zachodni sprzymierzeńcy skorygowali oficjalnie Rosję w sprawie polskiej i zajęli stanowisko względnie samodzielne. Depesza ich inaczej by wyglądała, gdyby mogli w niej wypowiedzieć całe swe oburzenie na Stürmera, którego gra była dla nich jasna. Polityka polska, jak już powiedziałem, zdobyła wówczas na zachodzie mocny grunt pod nogami. W owym też czasie przybył jej nowy pierwiastek siły w Polakach amerykańskich, którzy zadeklarowali swoją z nią solidarność i którzy w następstwie odegrali w rozwoju sprawy polskiej ogromną rolę. 26 listopada Wydział Narodowy w Chicago, reprezentujący wielkie organizacje polskie w Stanach Zjednoczonych, wysłał do Askita, Brianda i Bosellego energiczny protest przeciw aktowi 5 listopada i przeciw tworzeniu Armii Polskiej przez Niemcy. Tymczasem Niemcy wzmacniali akt 5 listopada przez utworzenie w Nowym Królestwie Rady Stanu i przez pozwolenie Legionowi na wmaszerowanie uroczyste do Warszawy, a jednocześnie osłabiali jego efekt z konieczności przez dyskusję w Sejmie Pruskim nad rezolucją Heidebranda żądającą zapewnienia państwu niemieckiemu w nowym Królestwie Polskim skutecznych i trwałych gwarancji militarnych, gospodarczych i ogólnopolitycznych, robiącą zastrzeżenia co do jakichkolwiek zmian w położeniu mówiących po polsku Prusaków i ostrzegającą, że Sejm Pruski nie pozwoli na zmiany w marchiach wschodnich, które by w czymkolwiek naruszyły niemiecki charakter tych ziem, nierozerwalnie z Niemcami związanych. Ani deklaracja posła Styczyńskiego, wniesiona w imieniu Koła Polskiego przeciw tej rezolucji, ani z drugiej strony mowa pruskiego ministra spraw wewnętrznych Lobela, która uspokajała wnioskodawców, i była wypowiedziana w stylu Bismarcków i Bilowów, ani wreszcie uchwalenie rezolucji znaczną większością głosów, nie harmonizowały zgłoszoną w Warszawie przyjaźnią polsko-niemiecką. Niebawem nastąpił nowy dla Niemiec niepomyślny zwrot w Rosji. Walka dumy i Rady Państwa przeciw Sztürmerowi doprowadziła do jego dymisji. Mianowanie Trepowa prezesem Rady Ministrów oznaczało niezłomną decyzję wytrwania w wojnie do końca. Gra polityczna Niemiec w kwestii polskiej w ciągu roku 1916 miała wielkie znaczenie dla rozwoju naszej sprawy w wojnie europejskiej. Dlatego to w ogólnym zarysie zatrzymałem się na pewnych jej momentach, bez czego trudno byłoby należycie ją zrozumieć. Bilans tej gry w końcu roku 1916 był dla Niemiec smutny. Pokoju z Rosją nie osiągnięto. Przeciwnie. Przewagę w polityce rosyjskiej wziął program prowadzenia wojny aż do zwycięstwa. Widoki na zjednanie sobie Większości w Polsce i na otrzymanie z Polski rekruta upadły. Natomiast sprawa polska na terenie międzynarodowym zdobyła już sobie mocne stanowisko. W sferach politycznych zachodniej Europy już się krystalizowała myśl, że jeżeli ta wojna ma być naprawdę wygrana i zabezpieczyć Europę od przewagi niemieckiej, jednym z głównych jej celów, musi być odbudowanie Zjednoczonej Polski, a więc i oderwanie od Niemiec ziem zaboru pruskiego. Niemcy niezawodnie ten bilans zrobiły i niezawodnie pod wpływem tego około połowy grudnia 1916 roku wystąpiły z propozycją wszczęcia ogólnych negocjacji pokojowych. Propozycja spotkała się z odmową. Między innymi bardzo kategoryczną odpowiedź dał Mikołaj II w swym rozkazie dziennym do armii z dnia 25 grudnia 1916 roku. Powiedziano tam między innymi Czas na to, zawarcie pokoju, jeszcze nie nadszedł. Wróg jeszcze niewypędzony z ziem przez niego zagarniętych. Jeszcze niezapewnione osiągnięcie przez Rosję zadań stworzonych przez wojnę. Opanowanie Konstantynopola i cieśniń. Również jak stworzenie wolnej Polski ze wszystkich jej ziem obecnie rozdzielonych. Rozdział 12. orędzie Wilsona. Kroki pokojowe Niemiec dały sposobność Stanom Zjednoczonym do interwencji politycznej w wojnie, która wysunęła na widownię osobę prezydenta Wilsona. Stany Zjednoczone miały pozycję wyjątkową. Były jedynym z wielkich mocarstw świata nie biorących udziału w tej wojnie. Nie poniosły żadnych ofiar ale przeciwnie wyciągały wielkie zyski jako dostawcy państw wojujących. To dało im ogromną przewagę gospodarczą i finansową nad wszystkimi mocarstwami. Bierne przyglądanie się wypadkom w dalszym ciągu było dla nich na razie korzystne, ale kryło w sobie poważne niebezpieczeństwa na przyszłość i to nie tylko polityczne. Interwencja przy ich przewadze, przede wszystkim finansowej, dawała im widoki na odegranie roli pierwszorzędnej, na dyktowanie do pewnego stopnia swej woli całemu światu. Trzeba sobie zdać sprawę przede wszystkim z tego, co ta interwencja, na razie polityczna tylko, wnosiła do polityki wojennej. Niezależnie od indywidualnych właściwości prezydenta Wilsona, Wdanie się Ameryki w sprawy wojny europejskiej wprowadzało do polityki wojennej większą prostolinijność, mniejszą zdolność do intryk, do subtelnych wybiegów, skłonność do regulowania spraw według ogólnych zasad. W parze z tym szło mniejsze doświadczenie polityczne, spora powierzchowność w pojmowaniu spraw europejskich, skłonność do łatwego upraszczania rzeczy trudnych i zawiłych oraz upodobanie w operowaniu oderwanymi zasadami tam, gdzie wchodzą w grę realne interesy. Dla polityki Stanów w sprawach europejskich niemałe znaczenie miał fakt, że naród amerykański jeszcze nie zakończył swego formowania się że ogromna część Amerykanów jeszcze nie zdołała zerwać węzłów moralnych łączących ich z krajami europejskimi, z których sami oni lub ich ojcowie przyszli. Wojna europejska to uczucie przywiązania do starej ojczyzny pobudziła i wzmocniła. W stosunku do wojny europejskiej weszły w grę w społeczeństwie Stanów Zjednoczonych obok dążeń i interesów amerykańskich, aspiracje i interesy niemieckie, polskie, czeskie, włoskie. W Ameryce, gdzie zasada wyborcza odgrywa znacznie większą jeszcze rolę niż w państwach europejskich, polityk nie zapomina i nie może na chwilę zapomnieć o swoich wyborcach. Liczy się on nie tylko z ich stanowiskiem w sprawach amerykańskich, ale także z ich sympatiami i pragnieniami europejskimi. Dlatego to wobec interwencji amerykańskiej ogromne dla naszej sprawy znaczenie miało istnienie trzech z górą milionów Polaków w Stanach Zjednoczonych, którzy skupieni w pewnych okręgach przedstawiali jako wyborcy niemałą siłę. Obliczenie głosów po drugim wyborze Wilsona na prezydenta Stanów wykazało, że nie byłby on wybrany, Gdyby odpadło kilka stanów środkowych, w których głosy polskie decydowały. Prawda, że Niemcy w Stanach Zjednoczonych przedstawiają bez porównania większą siłę niż Polacy. Jednakże w samym staroamerykańskim społeczeństwie tak silne były sympatie dla sprawy sprzymierzonych i wrogie względem państw centralnych stanowisko, zresztą. Ameryka miała swoje ważne porachunki z Niemcami na terenie polityki światowej w ogóle i na terenie obu Ameryk w szczególności, że z czysto amerykańskim stanowiskiem popieranie Niemców trudno się godziło. Natomiast wielkie dla naszej sprawy niebezpieczeństwo przedstawiała liczba i wpływ Żydów w Ameryce. Z tym niebezpieczeństwem mieliśmy w następstwie sposobność bliżej się zapoznać. Dodać trzeba, że stronnictwo demokratyczne, z którego ramienia prezydentem był Wilson, silniej opierało się na nowych, niecałkiem zamerykanizowanych żywiołach niż współzawodniczące z nim stronnictwo republikańskie. W polityce też zewnętrznej republikanie silniej wysuwali interes amerykański, gdy demokraci więcej operowali ogólnymi, oderwanymi zasadami. Sam Wilson był klasycznym przedstawicielem politycznego liberalizmu. Z silnym dążeniem do regulowania stosunków na podstawie sprawiedliwości dla wszystkich. Z wiarą w możność urządzenia świata na nowych zasadach, w których można będzie wykonywać sprawiedliwość między narodami. Dość powszechna była opinia, że występując w końcu roku 1916 do stron wojujących z notą proponującą przedstawienie warunków, na których mógłby być zawarty pokój, chciał on istotnie poprzeć inicjatywę niemiecką i doprowadzić do zakończenia wojny. To wszakże jest faktem, iż zależało mu na tym, jak świadczą późniejsze jego wynurzenia, żeby go uważano za niewątpliwego od samego początku Przyjaciela Spraw Sprzymierzonych. Do mnie samego jesienią 1918 roku powiedział w Waszyngtonie Wiele mi czasu było potrzeba na przygotowanie opinii amerykańskiej do wystąpienia w tej wojnie. Interwencja też jego nie nosiła charakteru nacisku na sprzymierzonych. Nie doprowadziła ona do żadnego wyniku ale Wilson, raz wziąwszy udział w sprawach wojny, już z nich nie wyszedł. Dla Niemiec, które zdaje się poważnie liczyły na jego poparcie w próbach osiągnięcia pokoju, był to nowy zawód. Gdy chodziło o naszą sprawę, to ustanowienie Królestwa Polskiego aktem 5 listopada miało dla tych prób pokojowych wielkie w rachubach niemieckich znaczenie. Niemcy liczyły, że gdyby wówczas doszło do pokoju, ustanowienie tego królestwa będzie w nim uznane jako rozstrzygnięcie kwestii polskiej. Że skompletowana tym sposobem budowa Europy Środkowej pod ich władzą ocaleje że zatem podniósłszy przy zawarciu pokoju straty w innych punktach, wygrają na najważniejszym, na którym się oprze cała ich przyszła kariera i panowanie nad światem. Mieli nadzieję, że wyjdą z wykończoną konstrukcją Mitteleuropy i osią berlin bagdad Wkrótce ze strony Wilsona spotkał ich nowy zawód. Dzień 22 stycznia 1917 roku przyniósł słynne jego orędzie do Senatu Stanów Zjednoczonych, w którym prezydent wypowiedział się, jak on sam rozumie pokój i w którym po raz pierwszy zostało jasno postawione rozwiązanie sprawy polskiej. Mężowie stanu wszędzie są zgodnego zdania, że winna powstać Polska zjednoczona, niepodległa i samoistna. Te słowa są niejako podsumowaniem postępów, jakie sprawa Polska zrobiła na Zachodzie w ciągu roku 1916. I Wilson sam to stwierdza, głosząc, że mężowie stanu wszędzie są na tym punkcie zgodnego zdania. Jeżeli on, a nie inni, to zdanie tak jasno wypowiedział. To przede wszystkim dlatego, że nie będąc sprzymierzeńcem Rosji, miał w tym względzie całkowitą swobodę. To, że Wilson tak poważne miejsce przeznaczył Polsce w swym orędziu, zawdzięczaliśmy nie tylko temu, że sprawa polska wówczas tyle już dojrzała na terenie międzynarodowym, ale także pracy naszych rodaków amerykańskich, przede wszystkim zaś Paderewskiego, który wiele się do tego przyczynił, organizowaniem Polaków w Ameryce dla poparcia polityki polskiej i swym wpływem osobistym u prezydenta i jego otoczenia. Dwa wyrazy w tym oświadczeniu Wilsona o Polsce były dla Niemców ciosem. Przede wszystkim wyraz zjednoczona, który godził w cały ich program Polski, a następnie w związku z nim wyraz wszędzie, gdy mowa o zgodnym zdaniu polityków świadczący o tym, że Wilson ignoruje polityków państw centralnych, że liczy się tylko ze zdaniem panującym w krajach sprzymierzonych. Toteż urzędowe agencje niemieckie w doniesieniu o orędziu Wilsona wyraz zjednoczona zeskamotowały, jak to się w Galicji mówi, czyli zręcznie schowały w sposób właściwy kuglarzom. Nie przeszkodziło to, że Warszawa natychmiast się dowiedziała o treści oświadczenia. Wywołało ono niesłychany entuzjazm, manifestacje na cześć Ameryki i telegramy dziękczynne do prezydenta. Wilson w jednej chwili stał się najpopularniejszym w Polsce człowiekiem. Opinia polska w oświadczeniu Wilsona widziała inicjatywę w sprawie polskiej. Narzucenie w pewnej mierze państwom sprzymierzonym zjednoczonej i niepodległej Polski jako celu wojny. Trzeba stwierdzić, że nie była to ani inicjatywa, ani narzucenie, tylko wypowiedzenie tego, czego przedstawiciele rządów państw zachodnioeuropejskich wypowiedzieć nie mogli skrępowani swą polityką wojenną w stosunku do Rosji. Jako takie oświadczenie to miało ogromne znaczenie. Postawiło ono jasno sprawę polską wobec całego świata, a społeczeństwu polskiemu pod okupacją dodało wiary i siły wytrwania. Rozdział XIII. Rewolucja rosyjska. Walka wewnętrzna w Rosji między obozami rosyjskim a niemieckim Zaostrzała się coraz bardziej. W ostatnich dniach roku 1916 zamordowano w Petersburgu Rasputina, co było nowym ciosem dla polityki niemieckiej. Trudno było wszakże przypuszczać, że kryzys ten doprowadzi do rewolucji i do detronizacji cesarza. Na kilka tygodni przed wybuchem rewolucji pewien cudzoziemiec, biorący żywy udział w sprawach rosyjskich, powiedział mi, że Rewolucja jest pewna i że wkrótce wybuchnie. Nie wierzyłem mu. O ile moje wiadomości sięgały, organizacje rewolucyjne w Rosji nie przedstawiały wielkiej siły, co zresztą było prawdą. Nadto nie sądziłem, żeby rewolucja była możliwa podczas wojny w państwie mającym tylu ludzi pod bronią. Usłyszałem wszakże na to, że armia jest zrewolucjonizowana i że ona właśnie zrobi rewolucję. I to mi się wydało przesadą. Wiedziałem o propagandzie rewolucyjnej w armii, ale nie przepisywałem jej takich rozmiarów, żeby mogła doprowadzić do powszechnego buntu. Powiedziałem też, że gdyby tak było, byłby to właściwie koniec Rosji. Cudzoziemiec ów był wielkim przyjacielem Rosji, a jednocześnie zwolennikiem rewolucji. Był on mocno przekonany, że rewolucja ją zbawi. Widział po niej Rosję jako państwo konstytucyjne, liberalne, w którym młode siły i wielkie zdolności narodu rosyjskiego nareszcie się wypowiedzą i stworzą najświetniejszy okres w dziejach państwa. Miał też pewność, że rewolucja poprowadzi Rosję do świetnego zwycięstwa w wojnie. Było wielu takich ludzi, którzy mieli złudzenie, że armia może zrobić rewolucję i pozostać armią. Nie rozumieli tej prostej rzeczy, że zbuntowany żołnierz oznacza koniec dyscypliny. A tam, gdzie kończy się dyscyplina, kończy się armia. Rewolucja przyszła, ale głównym jej źródłem nie było właściwie zrewolucjonizowanie armii. Mój sceptycyzm co do możliwości wybuchu rewolucji pochodził stąd, że nie wziąłem pod uwagę jednego czynnika rewolucyjnego – rządu rosyjskiego. Już w polityce Sztyrmera były pewne rysy, wskazujące na to, że rząd dąży do zaostrzenia walki wewnętrznej, jak gdyby mu chodziło o wywołanie buntu. Trzeba tu przypomnieć, że w układzie Rosji ze sprzymierzeńcami, w którym wszystkie mocarstwa zobowiązywały się solidarnie doprowadzić wojnę do końca i nie traktować osobno z nieprzyjacielem, znajdowało się zastrzeżenie ze strony rosyjskiej, że rewolucja wewnątrz Rosji upoważniłaby ją do osobnego pokoju. Wynikał stąd dla partii germanofilskiej, gdy ją zawiodła kwestia polska jako powód do osobnego pokoju z Niemcami, bardzo prosty program. Wywołać wybuch rewolucyjny, skorzystać z niego i zawrzeć pokój z Niemcami, a przy tłumieniu wybuchu zmiażdżyć przeciwników wewnętrznych i zapewnić sobie władzę na długi okres. Stirmer nie miał czasu wykonać tego programu, zbyt wcześnie dostał dymisję. Po jego upadku wszakże wpływy niemieckie, tym razem zdaje się głównie idące przez Rasputina, osiągnęły to, że sprawy wewnętrzne pozostały w ręku człowieka nowego, którego Niemcy widocznie dobrze umieli sobie zjednać. Członka dumy. Protopopowa. Dziwne zachowanie się tego małego człowieka świadczyło, że jest on obarczony jakąś niezwykłą misją. Nikt nie przypuszczał, że jest to przyszły twórca rewolucji rosyjskiej. Do misji wszakże bardzo trudnej, wymagającej niebyle kogo, wybrano człowieka mało inteligentnego, niezdarnego, przy tym zdaje się bezkoniecznej w takich rzeczach odwagi. Miał on rewolucję wywołać, ale nie miał sposobów na pokierowanie nią zgodnie z widokami obozu germanofilskiego. W pierwszych dniach wypuścił władzę z ręki i ta wlazła sama w ręce przedstawicielstwu rosyjskiemu, bez wysiłku z jego strony. Tego, że rewolucja nie była przygotowana z dołu, najlepszym dowodem łagodny jej przebieg była to właściwie nie rewolucja, jeno abdykacja rządu, za którą poszła abdykacja opuszczonego przez wszystkich monarchy. Rewolucja z dołu zaczęła się organizować dopiero potem. I jak świadczą wypadki, niemało na to potrzebowała czasu. Bez przelewu krwi prawie w ciągu tygodnia, między 8 a 16 marca 1917 roku przestał istnieć rząd monarchiczny i monarcha i stanął rząd prowizoryczny wbrew swemu zamiarowi republikański. Gdy po paru dniach, w ciągu których komunikacja z Piotrogrodem była przerwana i tylko głuche wieści dochodziły o tym, że dzieje się tam coś niezwykłego, przyszły nareszcie dokładne wiadomości o przewrocie, na zachodzie zapanował nieopisany entuzjazm. Wtedy dopiero się widziało, jaką zmorą dla państw zachodnich był ten rząd rosyjski, który w każdej chwili groził osobnym pokojem z nieprzyjacielem. Niezawodnie najwytrawniejsi mężowie stanu Znaleźli się wobec nowej troski. Zadawali sobie z niepokojem pytanie, co ten nowy rząd rosyjski zdolny będzie zrobić i jak długo się utrzyma. Opinia publiczna wszakże widziała tylko bezpowrotny upadek germanofilstwa w Rosji. Zwycięstwo żywiołów solidarnych z państwami zachodnimi. Obalenie reakcji – Triumf z zasad europejskich, liberalizmu, tolerancji, i tak dalej. Zachwycała się tą bezkrwawą rewolucją tą idyllą nowego porządku, w którym rząd, wychodzący z woli narodu, nie ma potrzeby używać przymusu, a dobry naród rosyjski. Wszystko robi z własnej woli. Bezkrytyczny entuzjazm prasy wszystkich odcieni dosięgnął ostatnich niemal granic. Miało się też wrażenie, że rządy nie tylko go nie hamują, ale jeszcze podsycają. Uderzające to było w Anglii. Zdziwiony tym zapytywałem urzędowych Anglików, czy chcą mieć rewolucję u siebie? Rozumiałem, że trzeba okazać nowemu rządowi rosyjskiemu życzliwość, ale przy niedoświadczeniu stanowiących go ludzi zdałyby mu się także przyjazne, a trzeźwe rady. Ta sielanka, w której nowy rząd rosyjski rządził bez przymusu, była bardzo niepokojąca. We Francji entuzjazm był mniejszy niż w Anglii. Ale i tam, przybywszy wkrótce do Paryża i znalazłszy się w gronie francuskim, usłyszałem od jednego z wybitnych polityków – no, teraz nareszcie będziemy mieli w Rosji pewnego sojusznika. – Czy na długo? – zapytałem. – A co pan chce powiedzieć? – Tylko to, że istnienie armii rosyjskiej obliczam na parę miesięcy, jeżeli nie na tygodnie. W tym czasie dyscyplina stopnieje i armia się rozleci. Nie radzę za wiele na nią liczyć. Wy, Polacy, jesteście niepoprawni, odpowiedział mi Francuz. Nawet mądrzy ludzie czasem nie lubią, gdy się im psuje złudzenia. Tymczasem Rosja szybko się zaczęła toczyć po równi pochyłej ku piekłu, w którym się po kilku miesiącach znalazła. Pomagały jej w tym Niemcy, którym pilno było doprowadzić ją do całkowitego ubezwładnienia i tą drogą osiągnąć nareszcie pokój na wschodzie. Przez pewien czas pracował dla nich, nie wiem z jakich pobudek, Kiereński. Później zastąpili go przesłani przez Niemców w zaplombowanych wagonach Lenin i towarzysze. Rząd tymczasowy uważał za możliwe istnieć obok drugiego rządu, Sowietu Delegatów Robotniczych i Żołnierskich, który w krótkim czasie zdobył większą od niego władzę. Żeby zaś przyspieszyć swój koniec, sprowadzał gorliwie z całego świata emigrantów rewolucji rosyjskiej, ludzi nieraz najlepszych chęci, ale na ogół nierealnych, doktrynerów, fanatyków, zdolnych uniemożliwić ustalenie jakiegokolwiek porządku. Obok nich jechali masami i tacy, którzy mieli w planie porządek ustalony, ale daleki od pojęć rządu tymczasowego. Porządek bolszewicki. Okazało się, że autor słynnego memoriału Durnowo, który dowodził, że Rosja nie może sobie pozwolić na wojnę z Niemcami, miał słuszność. Jego przepowiednia, że taka wojna będzie jej zgubą, sprawdziła się. Gdyby to była inna wojna, chociażby najcięższa i najdłużej trwająca, ale nie z Niemcami, nie towarzyszyłaby jej prawdopodobnie rewolucja i nie zakończyłaby się dla Rosji taką tragedią. Wojna z Japonią 1904 roku wybuchła w chwili, kiedy napięcie rewolucyjne w Rosji było bardzo duże. Jednak wybuchu podczas wojny nie było. Przyszedł on dopiero po zawarciu pokoju, po przegranej wojnie i rząd sobie z nim poradził. Od tego czasu Rosja weszła na drogę ewolucji konstytucyjnej, która zaczęła zaspokajać aspiracje umiarkowańsze, a działające pod ziemią siły rewolucyjne wydobywała na światło dzienne i tym samym ostrze ich broni stępiała. Państwo miało widoki przekształcenia się w duchu zachodnioeuropejskim na drodze ewolucyjnej, z niewielkimi może wstrząśnieniami. W chwili, gdy wstępowało ono w wielką wojnę europejską, masy były dalekie od nastroju rewolucyjnego. Napięcie patriotyzmu było wysokie. Opinia publiczna zbliżała się do monarchy. Nic nie zapowiadało wybuchu walki wewnętrznej. Walka wewnętrzna podczas wojny nie wyszła z dołu. Rozwinęła się ona z góry, między sferami rządzącymi, a przedstawicielstwem narodu. Rozwinęła się na tle stosunku do wojny i do nieprzyjaciela. Walczyły przyjazne wrogowi sfery rządzące, ze szczerym chcącym prowadzić wojnę przedstawicielstwem narodowym. Takie monstrualne zjawisko mogło wystąpić w Rosji tylko podczas wojny z Niemcami. Dzięki temu, że ten sąsiad miał wewnątrz Rosji tak mocne stanowisko Ten bezprzykładny w dziejach fakt Tak głęboko zakorzenionych i szeroko rozgałęzionych wpływów sąsiada Nie w jakimś małym państewku, ale w wielkim, potężnym mocarstwie Sprawił, że wojna z tym sąsiadem doprowadziła do niebywałej katastrofy Zdawałoby się, iż wniosek stąd jest prosty i niezawodni są Rosjanie, którzy go wyprowadzają, że Rosja nie powinna była wdawać się w wojnę z Niemcami, że gdyby była tej wojny uniknęła, ocaliłaby swe państwo i jego potęgę. Warto się nad tym wnioskiem zatrzymać, i bliżej słuszność jego ocenić. Przede wszystkim należałoby postawić pytanie, czy Rosja mogła uniknąć wojny z Niemcami. Kierownikom polityki rosyjskiej można było stawiać rozmaite zarzuty, ale na ogół nie można im było odmówić inteligencji. Nie mogli oni być ślepi na to, co się działo w sferze najbliższych interesów Rosji i musieli zdawać sobie sprawę z tego, dokąd zmierzała szybkimi krokami polityka niemiecka. Musieli widzieć, że plan niemieckiej Europy Środkowej i ekspansji niemieckiej w kierunku Konstantynopola i Bagdadu to nie jest jakaś fantazja zawieszona w powietrzu, ale rzecz całkiem realna i w znacznej mierze już Zrealizowana. Nie mogło się ukryć przed ich oczami, że Austria już weszła bezpowrotnie w orbitę niemiecką, że zaczęła już być czymś w rodzaju niemieckiego protektoratu i że starcie rosyjskich interesów na Bałkanach z austriackimi było właściwym starciem z Niemcami. Nie przyznawać tego mogli tylko ludzie w Rosji tak uzależnieni od Niemiec, że im przyznawać tego nie było wolno. Chcąc za wszelką cenę uniknąć wojny z Niemcami, Rosja musiałaby biernie patrzeć na postępy budowy powiększonych Niemiec w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej oraz w Azji Zachodniej na rozwój potęgi degradującej ją do roli państwa drugorzędnego i zmierzającej do zamienienia jej samej na rodzaj swojej kolonii. W takim położeniu wojny absolutnie uniknąć nie można. Tylko im później się ją przyjmie, tym większa jest pewność klęski. Dziś, gdy się patrzy wstecz na wypadki, Trudno się obronić, myśli, że katastrofa Rosji była nieunikniona. Pozostaje tylko zagadnienie, skąd pochodziła ta straszna, nieubłagana konieczność. Zagadnienie to stanowi niesłychanie bogaty temat dla historyków, którzy by umieli sine ira et studio zaanalizować położenie Rosji okresu petersburskiego i wykryć w nim te momenty, które nieuchronnie prowadziły do fatalnego rozwiązania. Sina ira et studio. Bez gniewu i bez upodobania. Czyli bezstronnie. Jest to rzecz bardzo pilna. Bez tego myśl polityczna Rosyjska, a w pewnej mierze także i Polska, nie znajdzie swej drogi. Póki się to nie stanie, niech mi wolno będzie, choć nie jestem historykiem, przy tym przedmiocie na chwilę się zatrzymać i pewne strony tej wielkiej kwestii wskazać. O niebezpieczeństwach tkwiących w ustroju i charakterze państwa rosyjskiego pisałem już przed kilkunastu laty. Niemcy, Rosja i kwestia Polska. Dziś, kiedy pesymizm mój znalazł potwierdzenie w faktach i kiedy nie będąc członkiem dumy rosyjskiej jeno obywatelem państwa polskiego mam pełną swobodę wypowiedzenia swych myśli pozwolę sobie nieco uzupełnić moje ogłoszone wówczas poglądy. Rosja, rozszerzywszy się w XVIII stuleciu na zachód, w swym dążeniu do Bałtyku, wcieliła do swego organizmu państwowego kraje nadbałtyckie, obce jej rasowo, a cywilizacyjnie znacznie wyżej od niej stojące. Kraje te posiadały silną szlachtę i mieszczaństwo niemieckie. Przeniesienie stolicy państwa nad Bałtyk i zwrócenie ku temu morzu ambicji rosyjskich dało ludności tych prowincji ogromne znaczenie w państwie. Tym większe ze względu na jej przewagę cywilizacyjną. Wzmacniał to znacznie jeszcze fakt, że jednocześnie zapanowała w Rosji dynastia niemiecka. Szlachta krajów nadbałtyckich Rosji, nie tylko jako rasa, ale także jako formacja historyczna, nie różniła się właściwie niczym od znacznej części szlachty pruskiej. I jedna, i druga powstała z zakonów niemieckich, które osiadły na brzegu Bałtyku w celach podboju. Przedstawiała ona żywioł energiczny, przedsiębiorczy, z charakterem kondotierskim, który znalazł dla siebie pole z chwilą, kiedy się dostał do wielkiego obcego państwa. Poszedł on na podbój Rosji z tą samą energią, z jaką jego ojcowie podbijali i ujarzmiali szczepy fińskie i litewskie. Jednocześnie zachował on tradycyjny związek ze szlachtą pruską, z którą się moralnie utożsamiał. Asymilowanie tego żywiołu przez Rosję szło trudno, ze względu zarówno na jego wyższość cywilizacyjną, jak na moralne oparcie, które znajdował w Prusach. Posuwało się ono nieco, ale jednocześnie odbywał się i proces przeciwny, mianowicie asymilowanie Rosjan w wyższych sfer przez Niemców w stolicy, na obcym gruncie zbudowanej i obcym przepojonej duchem. Ostatecznie mogło się to było skończyć zupełnym pochłonięciem owych nadbałtyckich Niemców przez olbrzymią Rosję, gdyby nie rozbiory Polski. Rosja zaczęła od zagarnięcia części ziem Rzeczypospolitej daleko na wschód wysuniętych. Było to naturalnym wykorzystaniem słabości sąsiada, powiększeniem i zaokrągleniem swych posiadłości, dalszym ciągiem tego czego przedtem dokonał pokój Andruszowski. Przyłączono wszakże ziemię od państwa wyżej stojącego cywilizacyjnie, posiadającego ustrój polityczny, biegunowo przeciwny ustrojowi rosyjskiemu. Ziemie różniące się od Rosji mową, wiarą, duchem i typem życia. Wchłonięcie tych ziem w organizm rosyjski było trudnym zadaniem. Nie zdawano sobie wówczas sprawy z tej trudności. W drugim i trzecim rozbiorze Polski Rosja zagarnęła kraj olbrzymi, mogący sam w sobie stanowić niepośrednie państwo. I to jeszcze nie wystarczyło. Po krótkim okresie istnienia złączonego z Rosją na Kongresie Wiedeńskim Królestwa Polskiego i ten wielki kraj, serce Polski, wcielono do państwa rosyjskiego i zaczęto traktować jako ziemię rosyjską. To niesłychane w dziejach nowoczesnych przywłaszczenie. Skłonny do złudzeń naród rosyjski uważał za swoje dzieło. Był z niego dumny i był nawet przez jakiś czas pewny, że dzieła tego dokończy i na grobie Polski dalszy ciąg Rosji zbuduje. Za mało pamiętał o tym, że to jest wspólne dzieło Prus i Rosji. I że w tym dziele Prusy, acz posiadające względnie małą cząstkę Polski, mają nad Rosją przewagę. Rosja nie doceniała Prus. Prus bo nie zdawała sobie sprawy z wyjątkowego charakteru tego państwa w porównaniu z całą Europą. Prusy były państwem, które całe powstało z podboju obcych ziem i ich kolonizacji. Było to społeczeństwo nowe z względnie nieskomplikowanymi stosunkami społecznymi, co dawało wielką swobodę domowi Hohenzollernów w polityce zewnętrznej. To też nie było państwa w Europie, które by swą politykę zewnętrzną prowadziło z tak daleko sięgającym w przyszłość planem. Rozglądając się w dziejach rozrostu Prus, ma się wrażenie, że tam plany były kreślone na wiele pokoleń naprzód. Rosja wcale nie zdawała sobie sprawy z tego, że Prusy, jej panowanie nad Wisłą, Uważają tylko za czasową dzierżawę i czekają cierpliwie, kiedy na nie przyjdzie kolej zadecydować o losach Polski. Ta czasowa dzierżawa była dla Prus dogodna. Pisałem niegdyś, iż głównym kłopotem państw rozbiorczych w kwestii polskiej jest to, że każde z nich ma za mało ziemi polskiej a za wiele polskiej ludności. Prusy nawet na tym skrawku Polski, który pozostał w ich posiadaniu po kongresie wiedeńskim, miały za wiele Polaków i kwestia polska wewnątrz ich państwa przedstawiała niemałą trudność. Rozumiały zaś, że dla zabezpieczenia swego wybrzeża bałtyckiego, sięgającego poza ujście Niemna, muszą posiąść znacznie więcej ziemi polskiej. Spieszyły się też stępieniem polskości u siebie, nie spiesząc się z posuwaniem granicy. Tymczasem Rosja robiła dla nich robotę, osłabiając polskość na ziemiach, które Prusy uważały za przyszłą swoją własność. Główny ciężar, wynikający z wcielenia żywego i żywotnego narodu polskiego do swego państwa, spadał na Rosję. Z tym ciężarem radzić sobie sama ona nie mogła, choć zdawało jej się, że sobie radzi. Dla utrzymania w rękach Polski musiała zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, musiała na zewnątrz związać się ściśle z Prusami, żeby móc zawsze liczyć na ich pomoc przeciw Polakom. Ten związek, w którym ona, jako główna posiadaczka ziem polskich, więcej potrzebowała Prus niż Prusy jej, coraz bardziej ją od Prus, a później od Cesarstwa Niemieckiego, uzależniał. Powtórę wewnątrz państwa niezdolna dławić Polski siłami wyłącznie rosyjskimi, musiała się uciec do pomocy nadbałtyckich Niemców, którzy jej chętnie w tej robocie służyli, zdobywając przy tym przodujące stanowisko w państwie i przywileje dla siebie na miejscu w swych prowincjach. Aż do panowania Aleksandra III, za którego nacjonalizm rosyjski Podniósł głowę. W czasie, kiedy Polska jęczała pod niebywałym uciskiem, Kurlandia, Inflanty i Estonia były krajami rządzonymi przez Niemców po niemiecku. A Uniwersytet Dorpacki, pozostający w ścisłym związku z uniwersytetami Niemiec, był twierdzą nauki i ideologii niemieckiej w Rosji. Tak silne mieli stanowisko Niemcy nad nadbałtyccy w Rosji i za tak naturalną rzecz uważano ich związek z Prusami, że za Mikołaja I na skutek zabiegów baronów kurlandzkich odcięto od Żmudzi jej skrawek wybrzeża morskiego z połągą i przyłączono go do Kurlandii. A żeby dać Niemcom nadbałtyckim granicę z Prusami i bezpośrednią z nimi komunikację. Nie ma wątpliwości, że gdyby nie pomoc Niemców nadbałtyckich, Rosja nie zaszłaby tak daleko w swej smutnej robocie na ziemiach polskich. Gdyby zaś nie potrzeba dławienia Polski, Niemcy nadbałtyccy nigdy by nie zdobyli tak silnego stanowiska w Rosji. Tak. Rosja, ażeby utrzymać w swych rękach ziemię polskie i zdobyć pozory, że je robi rosyjskimi, musiała się oddać w podwójną niewolę niemiecką. Na zewnątrz w niewolę Prus. Wewnątrz w niewolę swych własnych Niemców. W poczuciu tej niewoli tacy politycy jak Durnowo pisali, że Rosja nigdy sobie na wojnę z Niemcami nie może pozwolić, że taka wojna będzie jej zgubą. Jeżeli się okazało, że mieli słuszność, to znaczy, że Rosja straszną cenę zapłaciła za rozbiór Polski, za swą ambicję wcielania ziem wielkiego narodu do swego państwa. Rosja panowała nad Polakami, ale Niemcy panowali nad Rosją. Swego znaczenia. Swego wpływu w Rosji używali nie tylko do tego, żeby paraliżować jej wysiłki, ilekroć chciała coś przeciw Prusom przedsięwziąć, żeby utrzymywać i rozwijać jej wrogą względem Polaków politykę, ale także, żeby hamować jej ewolucję polityczną, utrzymywać przy życiu przeżyty już autokratyzm. To ostatnie robili dla dwóch względów. Po pierwsze, wiedzieli, że tylko pod osłoną autokratyzmu mogą rządzić Rosją i bali się narodu rosyjskiego. Powtórę, autokratyzm u wschodniego sąsiada był potrzebny Hohenzolernom i Junkrom Pruskim, bo ułatwiał im rządy osobiste i kastowe w Prusach. Hamując zaś ewolucję polityczną Rosji, Niemcy ją prowadzili prostą drogą do rewolucji i w końcu podarowali jej rewolucję, jakiej jeszcze świat nie widział.